I dalej o charaktery o tym co, co Bóg będzie zawsze najpierw robił w tym życiu. Bo to jest taka postać, że kiedy przychodzisz do niego z jakąś sprawą w sprawie charakteru, zmiany charakteru twojego uświęcenia, on zaczyna kierować Twoimi modlitwami, on zaczyna kierować potem uwalnianiem pragnień. I z której strony byś nie zaczął podchodzić do tego tematu, on będzie maksymalizował przejawy miłości w tobie. <śmiech> wiara jest czynnie od miłości. Ostrzem Bożego charakteru jest miłość. Bóg jest prawdą i wyraża się przez miłość. Jest prawdą i wyraża się przez miłość. W jednym miejscu nawet mówi, że jest miłością. Jego charakter to miłość. On jest prawdą. Jego charakter to miłość. To, co odróżnia Boga od wszystkiego wokół, to to, że jest miłość, To, że kocha. Kocha w taki sposób, w jaki nie kocha nikt i nic. to Boga nie zna. Kiedy się narodziłeś się z Bożego Ducha, to on zamieszkał w Tobie i jego charakter stał się częścią Twojego ducha, wypełnił Twojego ducha i kiedy teraz poznajesz Go, On zaczyna się manifestować, zaczyna przenikać w Twoją duszę to robi to w praktyce jako miłość. Mówiliśmy o tym, jaki jest Jego charakter, jak On funkcjonuje, jakie są różnego rodzaju Jego przejawy. Mówiliśmy też fragmentarycznie o miłości, zasadniczo natomiast gdybyśmy chcieli jednym słowem sklasyfikować charakter Boga, to jest to miłość. Miłość najwyższego rzędu. Miłość najwyższej jakości. I teraz człowieka wierzącego, człowieka narodzonego z Bożego Ducha, definiuje miłość. Ale to nie jest miłość, która jest miłość, która jest systemem emocji jakichś, które my znamy sentymentalną miłością i tak dalej. To nie to, to nie jest to. Ale w przyszłym miesiącu będziemy prawdopodobnie nauczać na temat małżeństwa, rodziny, również finansów. Ale yy, będziemy też mówić o miłości różnego rzędu, ale Boża miłość, ona jest najwyższego rzędu formy. I teraz, jeżeli Ty się zgodzisz na zmianę, na przemianę charakteru, na Boży charakter, ludzkiego charakteru na Boży charakter, to Ty będziesz przez całe swoje życie udoskonalał się Chrześcijanin jest to człowiek udoskonalający się w miłości Bożej. Bóg chce płynąć swoją miłością przez każde jego dziecko. Miłość jest spójnią doskonałością. Ona spina. Spina doskonałość. Człowiek doskonały to człowiek kochający. Realnie kochający. Wiecie, w niebie, potem też na nowej ziemi nie będzie potrzebna nam już wiara. Wiecie? Nie będziemy się też poruszać w darach duchowych. Nie będzie potrzeby ewangelizowania. Nie będziemy mówić w innych językach. Nie będziemy prorokować. Nie będzie słowa wiedzy, ani cudów różnych. Po co? Tej rzeczy nie będzie. One są teraz. Teraz są nam potrzebne. Teraz nam jest potrzebna wiara, teraz są nam potrzebne dary duchowe, teraz nam są potrzebne działania Boże, ponieważ przez nie poznajemy Boga i manifestujemy Boga na zewnątrz. W niebie i na nowej ziemi w przyszłości nie będą te rzeczy potrzebne. Tam zostanie tylko miłość. I tak, jak przemienisz Twoją duszę na duszę miłosną, takie miejsce, jak powiedziałem w poprzedniej sesji, będziesz zajmował w Królestwie Bożym. Mój przyjaciel lubi mawiać, że będziemy sądzeni z miłości. Czy to miłość zostanie poddana inaczej? To, co zrobiliśmy z miłością daną nam, do naszego ducha, to będzie poddane próbie ognia. A więc ja podjąłem decyzję w swoim życiu, że chcę się rozwijać w miłości. Jeżeli ja się będę rozwijał w miłości, to będę też chodził w wierze. Rozumiecie? Gdy będę chodził w wierze, to będę skuteczny i szczęśliwy. Ale podstawą jest to, że podejmę decyzję, że będę się rozwijał w miłości. Więc ja taką decyzję podjąłem. Będę rozwijał się w miłości. Ewangelia Jana 13,35. Mówi <śmiech> nam taką rzecz. Ewangelia Jana 13,35. <śmiech> po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będzie. Znak rozpoznawczy. Kościoła, to miłość wzajemna. W tej samej Ewangelii Jana, w XVII rozdziale, w 26 wersycie jest napisane I objawiłem im, im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Bóg w Tobie to jest miłość w Tobie. Bóg w Tobie to jest miłość w Tobie. Ty masz Bożą miłość w swoim duchu. To są, to są dowody biblijne. Posiadasz Bożą miłość. Jaką miłość? I objawiłem im imię twoje i objawią, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. A więc widzimy, że w tobie jest taka miłość, jaką umiłował ojciec syna. Rozumiem? To nie jest miłość jakaś tam. To jest miłość ojca do syna. To jest miłość Boga Ojca do Boga Syna. To jest ta miłość. Ten rodzaj miłości. To jest ten rodzaj miłości. To nie jest miłość sentymentalna. To nie jest miłość pod tytułem za co mnie kochasz. To nie jest miłość opierająca się na powierzchownej stymulacji. To jest miłość wrodzona. Miłość potężna. Niezniszczalna. W pieśni nad pieśniami jest napisane, że jedynie z jedną rzeczą można porównać miłość. Ze śmiercią. Że miłość jest silna jak śmierć. Jak śmierć. Znaczy, nic nie jest porównane do śmierci. Śmierć jest silna. To znaczy, że śmierć może sprostać tylko manifestacja Bożego życia. Śmierz to śmierć przychodzi na każdego człowieka. Rozumiecie? Po prostu. Mądry, czy głupi, biedny, czy bogaty, wierzący, czy niewierzący. Śmierć na niego przychodzi. Po prostu. I miłość jest porównana do śmierci. Widzimy SIŁĘ MIŁOŚCI. SIŁĘ MIŁOŚCI. Jeszcze raz mówię, nie mówimy o miłości sentymentalnej, nie mówimy o miłości religijnej. Nie mówimy o takich rzeczach w ogóle. W Ewangelii Jana 15-13 Czytamy taki tekst. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. A więc sposób przyjmowania miłości. I teraz posłuchaj. Wkładam Ci kolejne narzędzie do ręki. Czytamy ten werset jeszcze raz. Większej miłości nikt nie ma nad tym, czyli najwyższy szczyt miłości, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Tutaj jest napisane, że narzędziem do uwalniania tejże miłości jest kładzenie życia swojego. Słowo życie wymienia się w słowo dusza. Słyszycie? Słowo życie to dusza. Tak? Tak, pokazuje nam Pismo Święte. I stworzył Bóg z prochu ziemi figurę i tchnął w nią swojego ducha i stał się człowiek duszą żyjącą. Tak jest napisane. Dusza równa się życie. We krwi jest dusza, we krwi jest życie. To są wymienne tematy, tak, zawarte w Biblii. Dusza określa życie. A więc teraz nie ma silniejszego, mocniejszego narzędzia, niż życie swojej duszy kłaść, tak, za drugiego człowieka. Przede wszystkim za człowieka wierzącego, bo zresztą o tym tutaj jest mowa czyli po miłości wzajemnej was poznają czyli po tym, że życie swoje będziecie kładli jedni za drugi czyli że będziecie prowadzili swoje życie w ten sposób że non stop będziecie zorientowani na drugiego człowieka na drugiego świętego, będziecie zorientowani na niego powiedzieć wam tak na marginesie jak jest, jaka jest recepta na szczęśliwe małżeństwo? Żeby mąż przestał myśleć o sobie, tylko zaczął myśleć o żonie, a żona przestała myśleć o sobie, tylko zaczęła myśleć o mężu. Ja wam gwarantuję szczęście, pytanie gwarancję szczęścia. Dopóki mąż myśli o sobie i o swoich prawach, a żona myśli o sobie i o swoich prawach, do tej pory małżeństwo nie ma prawa być szczęśliwe, bo są poza systemem miłości. Krótko powiedziawszy, jeżeli jesteście małżeństwem, i tak, jesteście zorientowani, na swoją duszę, ani na duszę swojego męża czy swojej żony, to tak naprawdę się nie kochacie. Tylko ściemniacie. To jest sprzeczne z Bibą. To, co czujecie, to, co robicie, te wasze zajawki różnego rodzaju, to nie są rzeczy związane z miłością, to nie jest miłość. Chyba, że własna. Tak? Egocentryczna, duszewna. Ale miłość Boża daje. Albowiem tak Bóg pokochał świat, czy Syna swojego jednorodzonego dał. Tak pokochał, że dał. Tak pokochał, że dał. Nie tak pokochał, że wziął. Rozumiesz mnie? Pokochał tak, że dał. Nie, że wziął. Że dał. Miłość daje. Pokazać najkrótszą definicję miłości. Miłość daje. Co daje? Duszę swoją Co to dusza? Psychika Co to psychika? Umysł, emocje I ośrodek decyzyjny Manifestujące się przez to Przez twoją fizyczność Tak działa miłość Nie ma Lepszego narzędzia Uwalniania miłości z naszego ducha Do naszej duszy Niż kłaść życie duszy swojej Poddawać się Ktoś to jest szaleństwo. No, my, no... Ale ci dałem narzędzie. Tak, to jest szaleństwo. Stajesz w bardzo niebezpiecznym miejscu, gdy zaczynasz to praktykować. Wiesz, co ci grozi? Że zostaniesz odrzucony przez drugiego człowieka? Poniżony, okradziony, wykorzystany, zniewolony, znieważony. Deszcz, Ale to jest napisane w tym słowie. To jest napisane w tym słowie. Nie ma większej miłości nad tą, gdy życie, czyli duszę swoją, kładziesz za przyjaciół swoich. Rozumiesz? Gdy kładziesz Był kiedyś przypadek taki, na wybrzeżu, że był tam obóz chrześcijański, w takim małym miasteczku. I w tym miasteczku mieszkał sobie lokalny rzeźmieszek, taki bytlaczek. upijał tam sobie i robił dużo szumu. I kiedyś się tak popił i poszedł sobie tam, gdzie jest ten te chrześcijański tam obóz, był i tam taka dziewczyna. Stała sobie gdzieś z boku, i on tak podszedł do niej, miała łańcuszek na szyi z złoty, mówi do niej, stawaj ten łańcuszek. A ona mówi, nie dam ci łańcuszka, posłuchaj, Jezus cię kocha. I on wyjął nóż, i mówi, daj ten łańcuszek, mówi, bo cię potno. Ona mówi, nie dam ci łańcuszka, mówi, posłuchaj, Jezus cię kocha, on umarł za twoje grzechy. I on jej rozbił w klatkę Pił jej ten nóż w klatkę piersiową. Ona się zalała krwią, zerwał jej ten łańcuch. Rozumiesz? A ona, kiedy trzymał ją za łańcuszek i jej zrywał, trzymała go za rękę, mówiła, Jezus Cię kocha. On umarł za Twoje grzechy. Potem upadła. On wyjął ten nóż i uciekł. Skąd wiadomo, że taka historia jest? Posłuchaj, skąd? Wrócił do domu i był załamany doszczętnie. Przez całą noc nie spał, a rano był w takim stanie, że wpadł na komendę, na komisariat lokalny, oni tam go znali, wiedzieli, że to jest oszołomek lokalny. To taki, znacie, jak jesteście z w miejscowości, to wiecie, to to są za goście, chodzą tam w tym życia w ogóle i szkodzą. To ani to złodziej porządny, ani to, to taki szkodnik człowieku, tam naleje, tam coś urwie, rozumiesz o co chodzi? I to taki był gość. I on wpadł na komendę i mówi, zabiłem kobietę, zabiłem kobietę, okradłem ją, to jest ten łańcuszek, mówi, zabijcie mnie, jestem bandytą. Słuchajcie, oni go zlali pałami, wyrzucili go z komisariatu, mówią, wą debilu, won, wą, ty debilu, ty. Wyrzucili go z Ten chłopak nie mógł ktoś do siebie przez parę dni. Oni pojechali z tego obozu, nie wiedzieli, co się stało tam dalej. Rozumie? On zaczął szukać odpowiedzi. On zaczął szukać, jemu te słowa Jezus cię kocha podczas kiedy on ją zranił w klatkę piersiową brzmiały w jego głowie jak z wody. on zaczął szukać tego Jezusa zaczął go szukać on się nawrócił do Jezusa wiem to, posłuchajmy jego świadectwa na kasecie na starej kasecie Słuchałem świadectwa tego człowieka rozumiesz? lata temu opowiadał. tym Czy ona mu głosiła teologiczne kazanie? Nie. Ona go kochała z dziurą w plance piersiowej. Rozumiesz? A teraz spójrz na swoją duszę. Ktoś cię kopnie w twój duszewny tyłek. rozumiesz? I od razu skaczesz proszę ciebie jak kot na dworzuc. Od razu jesteś zraniony. Tak? Od razu jest ci źle, jak mogłeś, jak mogłeś. posłuchaj teraz chcesz transferu, miłości Bożej? to są takie koszty Koszta są takie, że kładziesz życie swoje tak, ryzykujesz że cię ktoś uderzy ktoś cię okradnie ktoś cię pobije wiecie, ja jestem silny psychicznie i silny fizycznie w ogóle nie boję się nikogo Jestem naprawdę odważny człowiek. Jestem w ogóle silny. Byliśmy na ewangelizacji w jednym mieście. Głoszę Ewangelię, zaatakował mnie ślepy. Niemcy ślepy kiedyś atakował. Chcesz go uzdrowić? A on cię chce las poznać. Takie klimaty są w Polsce. I nie możecie trafić. Na początku odskoczyłem. Ten Ciebie za chwilę mówię... Nie. Niech mnie zleje ślady. Podszedł do mnie. Stanął na przeciwko mnie. Na ugliżał mi. Miał taki kaszkiecik. Czyli czapeczkę. Strącił mi tą czapeczkę. Powiedział coś, proszę Ciebie, odnośnie najgłębszych części mojej duszy. A potem odszedł. Czy mógłbym sobie poradzić? Oczywiście, że mógł sobie poradzić. A sobie ze wszystkim poradzę w życiu. Kiedyś miałem w więzieniu bardzo dobry czas. Siedziałem 30 dni sam w celu. Kochałem to. Mogłem się modlić cały dzień. Nie potrzebowałem nikogo. Rozumiesz? Nie włączałem sobie telewizora. Było pięknie. Miałem piękny czas. I któregoś dnia, kiedy jestem naprawdę w bardzo dobrej kondycji duchowej, Otwieram się drzwi, stoi pan oddziałowy, a przy nim stoi taki kościół, mniej podobny do tej myszy z pściółki majnej. Duża twarz, okulary takie okrągłe. I ten oddziałowy to mimo mówi, oficeroński, mówi on, bo będzie siedział z tobą tutaj, bo to jest taki człowiek, mówi on, jego nigdzie, nigdzie nie chce z nim siedzieć, on wszędzie ma zagrożenie. Ja popatrzyłem, mówię, no kurczę, taki ze 45 kilo, jakbyś jak go w wodzie zmoczył, taki, taki rozumiesz, To z Tobą będzie siedział, Ty jesteś wierzący, dobrze mówię, jak siedzi. Siedzi i on tak zaczyna ze mną rozmawiać, oczywiście powiedziałem, o Jezusie wszystko, mm, mm, wierzący jesteś. Ja mówię, mm, no tak, Jezusa wierzysz, no tak, tak, tak, tak. Ja jestem muzułmaninem, mówi to. Ja mówię, a jak to, to, to, to, to Polak, nie ma. Ja, bo mój ojciec jest tam z Pakistanu, czy z Kościołaś tam, w ogóle ja mówię, ja mówić, czy Allaha mnie. pięknie, no w ogóle będzie goził do muzułmanina, bardzo dobrze, na no wrócę muzułmanina w ogóle. Jakże bardzo się mylimy. No. Gość w ciągu najbliższych kilku dni rozkręcił się jak stara maszyna do szycia człowieka. On mówi do mnie, któregoś dnia ty. To znaczy, że ty, mówi, nadstawiasz drugi policzek. Mówi, co? Ty, ja mówię, on zna Biblię. Ja mówię, tak bywa. Mówię. To znaczy, że normalnie jest tutaj równouprawnienie u ciebie. Ja mówię, ale w czym sprawa? Mówi, no bo ja bym też chciał e, swoją religię, mówi, propagować. Ja mówię, I to religię swoją. No mówi, bo ty, patrzę, ma Koran, w ogóle, mówi, po arabsku. Zaczyna się modlić codziennie po arabsku A atmosfera zaczyna się zagęszczać Taki wisiał krzyżyk na ścianie A on wyciął pół księżyc i gwiazdkę I mówi równoprawnienie I ten krzyżyk tam Mówię, mam symbol jeszcze Mówię o kultystyce na, na tej ścianie Teraz przy okazji, przy tym wszystkim Kość zaczyna ze mną jechać jak z dzikiem Rozumiesz? Ubliża mi Ubliża Jezusowi ubliża w ogóle wszystkim dookoła. Normalnie, posłuchaj, normalnie biorę człowieka za gardło, ściskam nieco i wystawiam za drzwi, nacisnąwszy dzwonek wcześniej. Rozumiesz? To nie jest dla mnie żaden problem. Mógłbym użyć innych środków. Na przykład mógłbym trzy tygodnie pod łóżkiem siedzieć. Ja miałem takie metody życia. Rozumiesz? Ja byłem człowiekiem, który niszczył innych ludzi. Dla mnie zniszczyć człowieka nie było żadnym problemem. Stoi przede mnie, przede mną przepraszam, gość, który jest karłowaty. I wtedy, kiedy jestem w szczycie, proszę Ciebie, tego, żeby mu zrobić krzywdę, już jestem nastawiony na pokutę później. <śmiech> Wiesz, jak to działa? Znacie to. Wiecie, że Wam Bóg wybaczy Więc podejmuje Twoja dusza pewną decyzję, zupełnie świadomą. Licząc na to, że jeszcze się później w krwi Jezusa. Wiecie o czym mówię. Technika. Wiecie, że Bóg to w ogóle jest na tą technikę. Dzięki Bogu już nam przebaczył tą technikę. I wtedy przemówił do mnie Duch Święty. Pamiętasz o co się modlisz od dłuższego czasu? Ja mówię, Panie, przypomnij żeby się uwalniała moja miłość. Kocha Jego. Jego się lubić nie da. Postanowiłem wziąć wprost. Poszczę. Im dłużej poszczę, tym bardziej ze mną jedzie. Mówię, dobrze, nie będę pił. Nie piję. Post? Bez wody. Mówię, nie piję. Nie piję w ogóle. Modlę się. Cały dzień klęczę. W ogóle modlę się. Mówię, Jezu. Jezu, w ogóle pomóż mi pomóż mi, a on siedzi sobie na łóżku. Rozumiesz? Gada po arabsku, a w przerwach mówi do mnie całą, mówi ściana płaczą. Rozumie, co to chodzi? Mówi o Boże kochany, a tu święty mówi kochaj go. Chciałeś kochać człowieka. dałeś ci człowieka, żebyś go kochał. Posłuchaj mnie. Bóg współdziała z Tobą ku Dobremu. Jeżeli Ty będziesz chciał, aby miłość Boża manifestowała się przez Twoją duszę, to już teraz Ci gwarantuję, że będziesz miał wspaniale urządzony plan zabaw przez Bożego Ducha. On Ci to cudownie poustawia. Cudownie Ci to poustawia. Mam problem. Nie grom diabła. Bo to nie jest czas opresji. Tylko to jest zupełnie inny czas. To jest czas treningu. Rozumiesz? Kiedy się gromi diabła, to się gromi diabła. Kiedy się wyrzuca demony, to się wyrzuca demony. Ale jeżeli prosisz o transfer Bożej miłości z Twojego ducha do Twojej duszy, to na pewno Bóg Ci to umożliwi. I włoży Ci w rękę narzędzie. A te narzędzie ma taką nazwę. Nie ma większej miłości nad tę, jeśli się za przyjaciół swoich życie kładzie. Oto narzędzie. Nie krzycz przed Bogiem. Panie, inaczej sobie to wyobrażamy. Bo on mógłby krzyknąć, ja sobie też inaczej wyobrażałem nasze przymierze. Też zupełnie sobie inaczej Ja obiecuję zupełnie inaczej. Miłość to jest coś, z czym musisz się przebić. Miłość jest najbardziej opresjonowana, bo z niej, rozumiesz, bo ona stanowi grunt dla wiary. bo widzisz, wiara jest czynna w miłości. Bo widzisz, bez uwalniania miłości twoja wiara będzie słaba. Rozumiesz, o czym mówię? Twoja wiara będzie słaba. Bo widzisz, miłość stwarza ci warunki do wierzenia. Ona stwarza warunki do wierzenia. Miłość do Niego, miłość do innych Stwarza Ci warunki do wierzenia W liście do Rzymia I zaczynamy Jeszcze wyższy poziom praktycznych rzeczy List do Rzymia 13,10 Po pierwsze Po pierwsze list do Rzymia 13,10 Słowo Boże mówi tak Miłość bliźniemu Zła nie wyrządza wypełnieniem więc prawa jest miłość wracamy miłość bliźniemu kto to jest bliźni każdy kogo uzna za bliźniego od ciebie zależy posłuchaj teraz od ciebie zależy czy uznasz kogoś za bliźniego czy nie miłość bliźniemu zła nie wyrządza. miłość bliźniemu zła nie wyrządza a więc teraz skupiasz się na tym, aby zobaczyć, co jest złe wobec tego człowieka. A co jest dobre. Miłość nie wyrządza zła człowiekowi. Po drugie, Rzymian 12,10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Następny tekst do Kościoła. Wyprzedzajcie innych w okazywaniu szacunek, szacunek. Co to jest szacunek? Po pierwsze jest to respekt wobec odrodzonego ducha Wiecie jaka jest, jak jest pierwszy pułap relacji wierzącego z wierzącym? Przyglądamy się na niego z perspektywy odrodzonego człowieka Kolejna informacja dla zainteresowanych małżeństw Jak ratować swoje małżeństwo? Albo jakie stawiać na wyższym poziomie. Nie widzisz w pierwszej kolejności w swoim mężu czy żonie duszy i ciała, tylko jego odrodzonego ducha. Krótko powiedziawszy, twój mąż to przede wszystkim syn Boży. Twoja żona to przede wszystkim córka Boga. Zanim otworzysz swoją budzię do syna Boga, poważnie się zastanów. Zanim otworzysz swoją budzię do córki Boga, poważnie się zastanów. Najpierw to córka Boga, najpierw to syn Boga, dopiero później to jest Twój mąż i Twoja żona. Szacunek, to respekt wobec odrodzonego ducha. Po drugie, to respekt wobec człowieczeństwa. A więc z drugiej strony przyglądamy się na człowieczeństwo. Z pierwszej, z pierwszej perspektywy bierzemy pod uwagę odrodzonego ducha, z drugiej – człowieczeństwo. Po trzecie, to respekt wobec dzieła Bożego. To jest dzieło Boże. Dziękuję bardzo. Rozumiem. I teraz jest napisane wyprzedzajcie innych w okazywaniu szacunku. Tu masz go wyprzedzać. Nie reagować tak jak on działa. Tylko wyprzedzić. Masz być szybszy. Masz być szybszy. Masz być szybszy niż to, co on wobec ciebie zrobi. Czy to dobre, czy złe. Masz być szybszy. Masz być szybszy. Masz być szybszy. Bądź szybszy. To są narzędzia. Narzędzia do uwalniania rzeczy bożych. To są narzędzia do uwalniania miłości. A więc nie wyrządzamy zła człowiekowi. Rozumiesz? Nie wyrządzamy zła. Po drugie, wyprzedzamy innych wierzących w okazywaniu szacunku okazujemy im szacunek. Pamiętajmy, szacunek to nie jest nieszczerość, bo mówimy, że Bóg jest szczery. Szacunek to nie jest trwanie w nieprawdzie, Bóg jest prawdą, prawda? Pamiętacie, o czym mówiliśmy na pierwszej sesji? A to jest szacunek wobec odrodzonego ducha, to jest szacunek wobec człowieczeństwa, szacunek wobec dzieła Bożego. Szanujemy, szanujemy. Trzecia rzecz, 1 Korintian 8. 1 Koryntian 8 minut. A co do mięsa składanego w ofierze bałwaną wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie poznanie na dyma, ale miłość buduje budowanie innych w Duchu Świętym jak się uwalnia miłość? budujemy innych co robimy? budujemy, a nie rujnujemy budujemy patrzysz na człowieka tak? i twoim pierwszym Spostrzeżenie musi być, jak mam go zbudować. Nie jak się obronić przed nim, nie jak go wyeliminować ze swojego życia, nie jak go sprzątnąć z terenu. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko jak go zbudować. Ja ci coś powiem. Jak zdecydujesz się budować ludzi, to jeżeli będzie to materiał, który zbudować się nie da, to na pewno Bóg usunie z twojego terytorium takiego gościa. Ale ja idę budować. Wiecie, co ja robię? Ja buduję. Pamiętacie o charakterze Boga, że Bóg od nikogo nie odchodzi? Ja od nikogo nie odchodzę. Nigdy. Nigdy. Zawsze ode mnie ludzie odchodzą. Rozumiesz? Ja mam taką mentalność jak Kazik w swojej piosence. Jeśli zechcesz odejść, odejdź. Jeśli zechcesz wrócić, wróć. I tak się nic nie zmieni przez ten punkt. Rozumiesz? Po prostu. Więc cały czas te rzeczy łączymy ze sobą. A więc budowanie innych w Duchu Świętym. Czyli my mamy trzy podstawowe narzędzia uwalniania miłości, która jest kwintesencją charakteru Boga. Miłość nie wyrządza zła drugiemu człowiekowi. Miłość doprowadza do wyprzedzania innych w okazywaniu szacunku i miłość buduje innych w Duchu Świętym. Jeżeli weźmiemy te trzy narzędzia, zaczniemy nimi uderzać, to transfer będzie płynął to to będzie płynąć. Przychodzisz do Boga, zgłaszasz Mu to, że nawet nie masz pragnienia, wierzysz o pragnienie, pojawia się pragnienie, modlisz się zgodnie z pragnieniem, zaczynasz mówić zgodnie z pragnieniem, rzecz zaczyna się dziać, zaczynasz stosować narzędzia. Tak To działa. Chcę, żebyście zrozumieli, że Bóg to matematyk. On poukładał wszystko. to są poukładane rzeczy przez Boga A teraz tak podaję Ci jeszcze szczegółowsze rzeczy teraz będę Ci podawał teraz rzeczy podam Ci 12 elementów, które są tak szczegółowe, że trzeba nie mieć kory mózgowej, żeby tego nie przyjąć teraz a więc jeśli tego nie zastosujesz, to znaczy, że buntujesz się przeciwko temu pierwsze jest to dziękczynienie Dziękczynienie. Dziękczynienie eliminuje narzekanie. Rozumiesz? Dziękczynienie eliminuje narzekanie. Jeżeli chcesz szybkiego transferu Bożego charakteru, tak? Przestań narzekać. Na co? Na cokolwiek. Przestań narzekać na męża, na żonę Na dzieci, na świat, na kościół Przestań narzekać na swoje ciało Przestań mówić, że jesteś za młody Albo za stary Jak ja ludzi słucham czasami nienormalnie Ten jest za gruby, tamten za chuty Ten za stary, ten za młody Ten za łysy, ten za oboziony. Ja mówię, ludzie, czego wy chcecie? Rozumiesz? Cały czas albo jest za gorąco Albo jest za zimno Jakie o Boże Wiesz co to jest? To się defetyzm nazywa. Sianie defetyzmu. To są... Cały czas się widzi defekt. Patrzysz na człowieka, defekt. Wiesz co? Ja jestem optymistą. Ja jestem optymistą. Ja zawsze widzę szklankę napełnioną do połowy, a nie pustą do połowy. Zawsze. Ja widzę ostatni fajans jakiś w życiu i coś tam patrzę, żeby z tego coś wytłubać i wyłuskać. Ja mam takie zasady w życiu. Wiesz o co chodzi? Kiedyś zapytano pewnego człowieka, naszego brata w Chrystusie, on jest biznesmenem pełnej Ewangelii, człowiekiem bardzo majętnym i on ma bardzo precyzyjne prowadzenie od Boga. Kiedyś go zapytał, bracie, jak ty doprowadziłeś swoje życie do tak precyzyjnego przyjmowania rzeczy od Boga, jeżeli chodzi o biznes, tak? I on mówi, no przede wszystkim jest to moje przebywanie z Bogiem, a po drugie to jest to, że ja w ludziach się dopatruję pozytywnych rzeczy. No i oni mu zaczęli zadawać pytania pomocnicze pod tytułem No ale dobrze, no ale jest ktoś, kto jest totalnym bydlakiem, tak? totalnym bydlakiem. Co Ty tam u niego możesz się dopatrzeć? Co Ty tam u niego zobaczysz? On mówi, wiecie, jak przychodzi do mnie ktoś, kto jest synem diabła, tak? jest totalnie popaprany i wchodzi do mnie do gabinetu, to staram się chociaż zwrócić uwagę na jakikolwiek element jego ubrania który jest dobry czasami kończy się na tym że patrzę jak ma cudownie zawiązane sznurowadła i przez naszą, całą naszą rozmowę myślę tylko o tym uwalniam pozytywne myśli do mojego umysłu wtedy jestem w stanie kochać rozumiesz? dziękczynienie eliminuje narzekanie czy wy wiecie, że narzekanie jest grzechem? To grzech! Grzech! Narzekać ciągle na sobie. Czego ty narzekać? Taki mój znajomy powiedział, w tym kraju wszystko jest przeklęte. Na każda płytka w chodniku jest przeklęta. Polacy już przeklęli wszystko. już na wszystko. To znaczy przekląć? Słowo przekląć to znaczy wstrzymać wzrost. Wiesz, przez co się wstrzymuje wzrost? Jest przez to się wstrzymuje rozwój jakiejś dziedziny, że się narzeka. Ludzie narzekają na polityków, a potem mówią, no jak jeszcze gorzej jest. Ja mówię, oczywiście, że jest jeszcze gorzej, bo narzekasz na polityków. Rozumiecie o co tutaj chodzi? Jak mamy i skoro na nich narzekasz? No ale oni tacy są. Ja mówię, ale wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Słyszałeś jaką definicję kiedyś? Chciałbyś mieć rząd dobry? Tak, weź go przez wiarę. Jak? Ja mówię, dawaj na nie natomiast to Kościoła Cię nauczy. Jak się przez wiarę bierze rzeczy. No i Ty możesz mówić, Ciebie o tym, że Ty masz negatywny rząd. Tak? To tak jakbyś sobie pluł prosto w twarz. To się albo wyprowadzić tego państwa, tak? albo zacznij się modlić o tych ludzi. Ja nie mówię, żebyś Ty się zgadzał z ich metodami. tak? Jeżeli trzeba, to na modlitwie w stanie usuwaj tych ludzi z tego miejsca. Rozumiesz, o co chodzi? Ale nie przeklinaj. Nie przeklinaj urzędów, bo te urzędy wpływają na twoje życie. Tak jak mi sobie w kolana bo rozumiesz? Ludzie przeklinają swoich małżonków przez narzekanie na nich, a potem się dziwią, że mają jeszcze gorzej. A jak masz mieć? Jak masz mieć, jak przeklinasz małżonka? Kobiety przychodzą, nieraz mówią, pastorze, bo mu mąż jest tak, Ja mówię, ty. Wierzę, że to jest twoja głowa? No wierzę. No to wie, to czego chcesz? Jak chcesz te głowy mieć? No tako, tako i tako. Ja mówię, to ogłaszaj to. No ale on jest taki, ale nie przeklinaj go! Cię pluję babo. Będziesz takie miała życie, jak będziesz miała głowę. Przeklinasz głowę, masz głupią, przeklętą głowę. Potem ten, ty masz w życiu, jesteś głupia i przeklęta. Dawaj tę głowę podnieś do góry. No podnieś go do góry. Jak mam go podnieść, jak on się sam nawet nie umie podnieść? To mu pomóż! Tak? Przestań do niego mówić, proszę Ciebie, że jesteś taki, taki, taki Powiedz tygrysie węgielskim. Roku mocy tak? Będziesz mówiła do, do, do męża Roku mocy, będziesz miała róg mocy Będziesz mówiła do niego, ty patafianie To będziesz miała patafianę. Tak? Bo życie i śmierć jest w mocy języka Tak samo Ty Nie mów do niej, proszę Ciebie, że ona jest taka, taka, taka i taka Dziękczynienie eliminuje narzekanie. Jakub, brat pański, o tym mówi, nie może z jednego źródła wychodzić przekleństwo i błogosławieństwo. Naucz się wycofywać po angielsku z narzekań innych ludzi. Ja wymyśliłem techniki różne. Mogę się z Wami podzielić. Ktoś przychodzi, zaczyna narzekać, ja mówię, jak tam u Ciebie, jak tam dzieci Twoje. No ale słuchaj, bo to on jest taki. A jak tam mówię, tam u ciebie w robocie, wiesz? Autorytet przejmuje cały czas w rozmowie. Przejmuje autorytet, przejmuje, przejmuje, przejmuje. A to się wkurzy wreszcie na mnie, bo nie może ponarzekać narzekać do mnie. Rozumiesz? Ja mówię, dawaj, choć będziemy się modlić. Druga rzecz. Cierpliwość, czyli oczekiwanie z pasją. Przyjaciele, modląc się o cierpliwość, kiedy uwalniamy cierpliwość, która jest częścią miłości, to zostają, żebyście to dobrze zrozumieli, zostają nam natychmiast przez Boga stworzone warunki treningowe. Cierpliwość nie pojawia się w ten sposób na przykład, że obudzisz się rano cierpliwszy niż byłeś wczoraj. To nie tak działa. Rano się obudzisz i będziesz miał możliwość bycia cierpliwym. Na przykład od razu cię wpieni ktoś w domu. Coś tam zrobisz, jak ktoś Cię wpie, Tak? To jest odpowiedź na Twoją modlitwę. Rozumiesz, o czym ja mówię? To jest odpowiedź na modlitwę, o cierpliwości. I Ty teraz, bo w ogóle słowo cierpliwość to jest oczekiwanie z pasją. Taka jest definicja za cierpliwości. Czyli oczekujesz z pasją wytrzymania rzeczy. I teraz tak. Bóg działa no. przez treningi. Rozumiecie? Na przykład... Ja mogę Tobie opowiedzieć, jak się ćwiczy na siłowni. Tak? Mogę Ci opowiedzieć o tym. I to będzie dość ekscytujące. Ale ja Ci o tym opowiem i Ty odejdziesz. I to nic nie da Twojemu ciału. Ja muszę Ciebie zabrać na siłownię, rozumiesz? I na siłowni pokazać Ci te rzeczy, a potem zaproponować Ci, abyś je zrobił. Tak jak ja. W ten sam sposób Bóg działa. Jeżeli na przykład my mówimy Boże, Chcemy, żeby się miłość Twoja uwalniała z naszego ducha do naszej duszy, a z częścią tej miłości jest cierpliwość, prawda? Czyli my w tej chwili mówimy: Boże, chcę być bardziej cierpliwy, bo mówi: To nie jest problem. Rano wstajesz i jest kocią, bo od razu się dzieje. Różnego rodzaju kocioł, nie wiem, jakikolwiek, nie, budzić nie zadzwonił. Budzić nie zadzwonił, gonitwa, coś tam się wydarza. Aha, musisz wiedzieć, że Ty wczoraj modliłeś się o to. A więc ja teraz będę oczekiwał z pasją, aż nastąpi manifestacja Bożej mocy. Ja się nie wycofam, ja się nie wycofam, nie będę narzekał, nie będę latał jak kot z pęcherze. nie będę teraz narzekał. Tak? Ja potrwam w tym, potrwam w tym, a to coś wpłynie na mnie, to coś mnie zmieni. Łagodność, czyli komunikacja i wrażliwość. Wiecie czym jest w ogóle łagodność? Łagodność to jest wrażliwa komunikacja. Czy też komunikacja i wrażliwość związana z nią. Łagodność związana jest z komunikacją. Chcesz powiedzieć coś, co jest uszczypliwe. Chcesz odpowiedzieć rozumiesz? złem na zło. Zamykasz buzię albo mówisz coś dobrego albo sytuacja jest zagęszczona a wtedy uwalniasz w komunikacji różnego rodzaju dobre rzeczy nie czekasz aż coś się wydarzy wcześniej uwalniasz rozumiesz? zacznij mówić do ludzi że pięknie wyglądają zacznij prawić im komplementy po prostu zacznij mówić do ludzi że dobrze wyglądają Hmm. to nie interesuje cię. mnie nigdy nie interesuje, jak to mnie zrozumie. Ja definiuję fakt. Ja definiuję fakt. Zawsze definiuję fakt. Co mówi do ciebie Bóg? Bóg mówi dobrze do ciebie. Warunki, które ci stwarza Bóg, są takimi samymi warunkami, w jakich on funkcjonuje wobec ciebie. Rozumiesz? Mówisz do ludzi, tak jak mówi do ciebie Bóg. Super wygląd. Prawda ok. Opowiedz mi o tej sytuacji. Czasami pytam kogoś o coś. Rozumiesz? Ja na przykład zbieram informacje o ludziach, a potem ich pytam o coś. Ktoś powie, w tej z spokój, Artur, czy ciebie naprawdę interesuje ta, ta sprawa? Ja powiem tak. Y -y. Mnie w ogóle nic nie. Jeżeli ruszymy temat mojego, mojej osobowości, rozumiesz? To ja mam taką osobowość, że ja mogę siedzieć na wyspie bezludnej, proszę Ciebie, i będę tam szczęśliwy. Rozumiesz? Zrobię sobie hamak, będę się ganiał z małpami. Ja będę tam miał ok. A więc nie pytaj mnie, czy mnie to interesuje. Ja kocham człowieka. ok? Kocham człowieka. Kiedy jestem w interakcji z człowiekiem, tak? To dla mnie ważny jest ten człowiek. A więc teraz szukam, w jaki sposób mogę dobrze zrobić temu człowiekowi. Wchodzę w jego zainteresowania, tak? Mówię do niego o tym, co jest dla niego dobre. Ktoś powie: To jest manipulacja. Nie, to nie jest manipulacja, to jest miłość, właśnie. A wiesz dlaczego? Bo to w ogóle nie służy mi. Rozumiesz o co chodzi? Mi w ogóle nie służy od strony psychofizycznej angażowanie się w innych ludzi. To tylko męczy. To męczy! Normalnie to będziesz zmęczony, jak będziesz kochał. Wiesz o tym? Bo dajesz cały czas! Dajesz, dajesz, dajesz, dajesz! Tak ja się zaczynam cieszyć, jak wokół mnie powstają ludzie, którzy zaczynają mnie kochać. To jest dla mnie bardzo stymulujące. Ja odpoczywam, kiedy ktoś mnie kocha. Odpoczywam, kiedy ktoś mnie kocha. Dlaczego? Dlatego, że pracuję kochając innych. Rozumiecie, jak to wygląda? To tak jest. Kochając innych się pracuje. Jeszcze nikt mi nie... Słuchaj, nie ma czegoś takiego, że odpoczywasz kochając innych. Dlaczego? Bo ty się angażujesz w życie drugiego człowieka. A szczerze powiedziawszy, jak sięgniesz w głębie egoistycznych skłonności twojej duży, to cię guzik obchodzi to wszystko. No wiemy. Jak jesteś wolny w Chrystusie i zaspokojony w Chrystusie, to nie potrzebujesz, żeby ktoś nawet powiedział ci dzień dobry, albo no poklepał ci po plecach. A więc nie potrzebujesz iść do drugiego człowieka i stymulować go w tym celu, aby on ciebie zastymulował i powiedział ci dziękuję bardzo. Ty masz w nosie jego dziękuję. Więc czemu to robisz? Bo kochasz! Bo nie ma większej miłości niż to, niż życie duszy swojej za drugiego człowieka. No to to robisz! No bo wy, Rozumiecie? My tego chcemy! Ty myślisz, że ty będziesz miał przyjemność z kochania innych, muszę cię rozczarować, nie będziesz. Rozumiesz? Ty nie będziesz miał przyjemności z kochania innych. Bo to nie ma takiego celu w ogóle. Słuchajcie, to jest filozofia humanistyczna, która mówi tak, kochaj a będziesz kochany. Ja ci coś powiem. Kochaj, a czasem cię podstrzelą. Wzrozum to. Kochaj, nie oczekując zapłaty. Kochaj i nie myśl sobie, że w wyniku tego będziesz kochany. Założyłem kiedyś kościół w więzieniu, pierwszy w historii Białołęki. I byli tam ludzie, którzy nigdy nie byli w żadnym kościele, bo się ponawracali na moje głoszenie. Jak miałem spotkania z nimi, to mówiłem, bracia, wyjdziecie z więzienia kiedyś, jak pojedziecie do swoich miast i do swoich kościołów, czego oczekujecie? Jeden do mnie mówi taki właśnie, ja będę kochał i będę kochany też. Ja mówię, ząk, <grymka> pomyłka, mówię, powiem ci co będzie akurat miał duży wyrok. Wyjdziesz po swoich 20 latach z pudła, pojedziesz do lokalnego kościoła ja nie wiem, czy Cię ktoś zaprosi do domu. Może Cię zaprosi, a może nie. OK? Bo Ty nie jesteś, proszę Ciebie, intelektualistą, miłym gościem, tylko jesteś recydywistą, który wyszedł z pudła. Do tej pory nie umiesz się za dobrze wypowiedzieć, Tak? Twoje ubranie jest poprzednie, poprzedniej epoki. Rozumiesz, o co chodzi? I zalatujesz naftaliną. A więc niekoniecznie cię zaproszą do domu, Bo niekoniecznie ich wiara będzie taka, że przejdą ten tok myślenia, że nie wyniesiesz, przez ciebie, parazolki na przykład. Ale idź do tego kościoła i kochaj! Kochaj! I co? I nic, mówię. A co będzie? my dobrze będzie. Po prostu kochaj. A ojciec w niebie, tak? Będzie działał. Wiecie, skąd to wie? Bo tak szyj. Czułość w relacjach. Czułość. Czułość naszej znaczy wielkoduszności ja widzę kupę zimnych chrześcijan zimno, jest on zimny bracie, Hallelujah, czułość tak. I ludzie pytają, jak to mam być czuły ja wiem przez wiarę czy wy wiecie, że można być czułym przez wiarę można być czułym przez wiarę wiara jest pewnością tego, czego nie widać, również nie czuć. Czy ty wiesz, że można uwalniać czułość niekoniecznie, mając ani na to chęć Tak? Ani nie mając poruszonych uczuć specjalnie, można być czuły Można mówić w czuły sposób A pamiętać, że życie i śmierć jest w mocy języka Rozumiesz? Możesz z kimś przywitać i powiedzieć Witaj bracie! Witaj! Witaj! Ale bracie, jak tam? Twarz? Bracie, twarz? Wasz trwamy bracie, ale trwamy. Tak, tak możesz, tak. Ale możesz inaczej. Możesz inaczej, jeszcze, to. uwolni inną rzecz, inną, niż tam. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? To uwolni inną rzecz. Ludzie trzymają się od siebie na dystans. Łam konwenancje dystansowe. Łam to! Łam to! Łam to! Wsadzisz pastorowi palec do ucha, mu zagrzewiesz, to zmieni historię waszego, waszej relacji do końca życia. Zmieni was w ogóle do końca życia. To już wszystko zmieni. To jest gest, który wszystko zmieni do końca. Chcę żeby Wam pokazać, jak działa czułość. Pokazuje Wam, co to jest czułość. Rozumiesz? Pokazuje Wam, co to jest czułość. Czułość. Pamiętacie, co święty Paweł powiedział? Kazał się całować, na przykład. Pamiętacie to? Czasami widzę, jak się chrześcijanie całują, wychają się i w życiu, się nie całowali. Rozumiesz? Obozy wycałuje, tak? Próczkami się też dotykają, niektórzy. Pawełmy, pocałujcie się cał... pocałunkiem świętym. Wiecie, że istnieje święty pocałunek? W ogóle wiecie, że istnieje czysta czułość? Czysta czułość. Wiecie, że istnieje czysta czułość? A wiesz skąd twoje myśli, które są związane z nieczystymi rzeczami w tej chwili? Stąd, że to są zabrudzenia duszy. Rozumieć? To z zabrudzenia duszy są. Ta dusza się pobrudziła. Oczyściła. oczyść duszę. Czułość. Nie obrażanie się, czyli szybkie wybaczanie. Wiesz, co to jest wybaczanie? To jest wracanie do stanu sprzed zajścia. Posłuchaj, wybaczenie kogoś to jest wrócenie do stanu sprzed zajścia. Wybaczenie jest związane z decyzją. Decydujemy o wybaczeniu bez względu na to, co czujemy do drugiej osoby. Możesz czuć niesamowitą odrazę w swojej duszy, tak? Ale podejmujesz primo decyzję o tym, że wybaczasz, tak? A sekundo nigdy już o tym więcej nie mówisz do nikogo ani do siebie samego. Jaki jest skutek Skutkiem jest to, że otwiera się przed Tobą możliwość, zaznaczam, że jest to możliwość, powrotu do zachowań sprzed zajścia. Sprzed zajścia. Czyli zaczynasz przychodzić do człowieka, i mówisz, że możemy zacząć od nowa. Możemy od nowa zacząć. Możemy zacząć od nowa. Ja na przykład, słuchajcie, różni ludzie narozrabiali różnych, różnych złych rzeczy w, w, w moim życiu już jako, jako usługującego. I ja jestem gotowy na powrót każdego z tych ludzi. Gdyby k ktokolwiek z tych ludzi, który naprawdę narobił mi sporego bigosu w życiu, w tej chwili wrócił i powiedział Artur, wyszedłem z tego kanału, czy możemy razem służyć. I wiesz co bym powiedział? Tak. Będę z Tobą służył. Będę z Tobą służył. Rozumiesz? Ktoś powie, to jest wielkie ryzyko. Tak, to jest ryzyko. Jestem ryzykantem. Jest taka anegdota, bardzo ciekawa, z tym związana. Kiedy Jezus jest w niebie, podchodzi do niego jeden z archaniołów i mówi, Panie, przepraszam, jestem tylko aniołem, więc pozwól, że no, potrzebuję pewnego wyjaśnienia, jeśli możesz. Jezus mówi, słuchaj. Zszedłeś na ziemi jako człowiek, przeżyłeś 33,5 roku bez grzechu, wypełniłeś całe prawo, umarłeś na krzyżu za ludzi, wstałeś z martwych, wstąpiłeś do nieba i posłałeś Ducha Świętego, żeby wypełnił te 120 osób, które zostały z całej twojej, e, z całej twojej misji, którą miałeś na ziemi. 120 osób. A jeżeli im się nie uda. Jaki jest plan B, Panie Jezu? Panie rozumie, ale nie ma planu B. Ale, Panie. Przepraszam, nie rozumiem, jak to nie ma planu B. Ale jeżeli im się nie uda, jeżeli oni to zawalą, jeżeli oni się z tego wycofają, jaki jest plan B dla Ziemi? Ale nie ma planu B zobacz jakie jest jego zaufanie zobacz jakie jest jego zaufanie 120 osób wypełnionych Duchem Świętym i on odchodzi z ziemi on odchodzi z ziemi odszedł z ziemi zostawił 120 osób wszyscy zaburzeni. wszyscy 120 zaburzonych osób rozumiesz o co chodzi? szok szybkie wypaczanie Czyli nie obrażanie się. Następnie to jest rozwaga wypowiedzi. Czyli przeciwność wielomóstwa. Rozwaga wypowiedzi. Jeżeli chcemy uwalniać rzeczy, to jednym z narzędzi jest rozwaga wypowiedzi. Nie chlapiemy ozorem na prawo i na lewo, tylko rozważnie wypowiadamy słowa. Jesteśmy rozważni w tym. Język jest ważny. Jest napisane, kto chce być mężem doskonałym, tak? Niech dobrze opraca swoim językiem. To jest inwestycja. Kto chce być mężem doskonałym, bo za pomocą języka można sterować całym swoim ciałem. A więc rozwaga wypowiedzi. Siódma pozycja z dwunastu. Nieplotkowanie. co to, to jest plotka? Plotka to jest negatywne mówienie o nieobecnym człowieku, który nie ma na celu podniesienia tego człowieka Czymś innym jest opowiedzenie o jakiejś sytuacji, aby można było wspólnie temu teraz zaradzić Ale inną jest rzeczą, kiedy siada sobie jakaś grupa osób i opowiada o nieobecnych osobach negatywne rzeczy tak? I, nicze, i do niczego to nie prowadzi Czymś innym jest, kiedy ktoś przychodzi do ciebie i pyta bracie, czemu tamten i tamten nasz brat zachowuje się tak i tak i wtedy ja mu wyjaśniam. I to nie jest plotka. Bo to jest usługa, ja muszę usłużyć temu człowiekowi. Bo widać, że tamten zaburzony brat robi różne rzeczy i teraz ten człowiek przychodzi, jest zaniepokojony tą rzeczą i mówi, dlaczego tak jest? Ja mówię, usiądź wyjaśnić. Ale to jest, to jest zupełnie inna sprawa. Ale w chrześcijaństwie funkcjonuje system plotki po twarzy że się siada w swoim kronie i mówi się, jacy tamci są gorsi od nas. Po co to jest? Czy my im czymś pomożemy? Nie. No bo jeśli mamy e, jakiś, jakiś konstruktywny pomysł dla nich, ok. Jak nie? Halleluja! Niech ze żyją. Byle nam w drogę nie wchodzimy. A my im. Rozumieć? To nie... To, to... Plotka jest straszna. W ogóle wiecie, że plotka doprowadza często do tego, że ludzie są pod opresją czarów? Wiecie na przykład, że bywają sytuacje, że silna plotka jest w stanie wpływać nawet na zdrowie innych ludzi. Rozumiesz? Bo są czary uwalniane. Czary! Bo no to są systemy przekleństw uwalniane przez jakąś grupę wierzących ludzi. A pamiętajmy, że wierzący ludzie to są ludzie, którzy posiadają autorytet. Ósma rzecz to jest wyrozumiałość. To jest przeciwieństwo krytyki osądowej. Krytyka osądowa to, jest, to nie jest sprawiedliwe osądzanie, tak? Tylko to jest wyrażenie swojego zdania, prawda? To jest niekonstruktywne wyrażenie swojego zdania. A Bóg daje nam narzędzie i mówi, bądź wyrozumiały. Ja jestem, na przykład staram się być wyrozumiały, no, patrzę, no faktycznie, no kurczę, gość jest popaprany. No jest! Ja wiem, że jest popaprany, ale ja szukam jakiegoś rozwiązania dla tego człowieka. Nie ma, to zapominam o temacie. Co ja sobie będę nim głowę zawracam? Rozumiesz? Ale jestem wyrozumiały. Czyli ja rozumiem, ja rozumiem, w ogóle wiecie, że jak grzech rozumiem? wiesz, że możesz grzech rozumieć? No sorry, no jak nie rozumiesz grzechu, to zapomniałeś, jakiej wyżyny spadłeś. No ja rozumiem, że ludzie grzeszą. Rozumiem nawet, że grzeszą i się cieszą. Też rozumiem. To nie znaczy, że ich popieram, ale rozumiem to. Nie jestem bezmózgiem, że po prostu mówię, jak on mógł to zrobić? Normalnie. Padurami. Jak on to mógł ukraść? Jak on to ukrał? Normalnie mój wziął i Czemu on to zrobić? Ja nie wiem. Mówię, rozumiesz. No nie jestem przerażony. Grzech, ja nie jestem grzechem przerażony. Tylko Bóg nie jest grzechem przerażony. Odpowiedzią Boga na grzech jest Jezus. Jezus umarł za grzechy ludzi. Po to, żeby można było brać autorytet nad grzechem. Jak ktoś nie bierze, no nie bierze. Ja rozumiem, że on nie bierze. Nie popieram tego, ale go rozumiem. Następnie jest to wierność i posłuszeństwo prawdzie. Wierność i posłuszeństwo prawdzie To jest przeciwstawna buntu Wierność i posłuszeństwo prawdzie Przyjmujesz jakąś prawdę Jesteś wierny tej prawdzie Idziesz za tą prawdą Następnie jest to pracowitość Dziesiąta, dziesiąta pozycja to jest pracowitość W ten sposób jest Uwarniany Boży charakter Przez pracowitość nie przez ciebie jakoś to będzie, namaszczenie jakoś to będzie Jak tam bracie? Wierzę A co robisz? Nic, wierzę No jak to wierzyć? A czyż trzeba robić? No tak, ale to nie będzie z łaski Ja mówię, będzie z łaski Z łaski masz dwie ręce do roboty i dwie nogi do chodzenia Do tej roboty Idź i wierz w trakcie pracy Często jak ludzie czekają na pracę w wierze, ja mówię w się pięknie czeka na pracę w wierze, wykonując inną pracę, której nie lubić. Bo wiesz, lepiej się czeka w wierze na pracę, jak się pracuje, niż jak się nie pracuje. Bo jak się nie pracuje, to jest się głodnym. Ciężej jest wierzyć, jak jest się głodnym naprawdę ja mówię, no ktoś mówi, no bo wiesz kładzenie płytek chodnikowych na przykład to nie, jest, to nie jest marzenie moje, Bóg ma dla mnie większe plany, ja mówię, w porządku idź kłaść płytki chodnikowe, proszę Ciebie i w tym czasie módl się o dalsze objawienie bo po miesiącu kładzenia płytek chodnikowych i trwania w wierze, będziesz miał bardzo dobry czas trwania w wierze, dźwigając te płytki dostaniesz wypłatę, rozumiesz? i będziesz o wiele się lepiej czuł niż po miesiącu wiary, kiedy nie będziesz miał nic rozumiesz? pracowitość Widzimy, jakie jest kolejne narzędzie. Jedenasta rzecz to jest wstrzemięźliwość. Samo Boże mówi, że więcej wart jest ten, który, okieł, który opanowuje sam siebie, niż zdobywca miasta. Wstrzemięźliwość jest to jedna z elementów miłości. Ja się wstrzymuję. Rozumiesz? Wstrzymuję się. Od czego ja się wstrzymuję? Od samozaspokojeń różnego rzędu. Tak? Wstrzymuję się na rzecz innego człowieka. Wstrzymuję się. Nie, to nie oznacza, że ja mam być nieszczęśliwy, ale ja widzę, od czego się mogę wstrzymać. Wstrzymuję się. To no Ja nie jestem cierpiętnikiem. Żyję szczęśliwie, ale biorę autorytet. Tak? Nie wszystko, co widzę, od razu muszę zeżreć. Tak? Nie wszystko od razu muszę posiąść, od razu muszę mieć. Nie muszę. Jestem w tym wolny. I ostatnią rzeczą to jest wesołe Przeżywanie codzienności, czyli radość. Wiesz, ta prosta, prosta rzecz radość, radość to jest wesołe przeżywanie codzienności. To jest y, życie z poczuciem humoru i z dystansem do siebie samego i do diabła. Ludzie, żeby funkcjonować e, z Bogiem, my musimy zrozumieć, że Bóg jest wesoły. Bóg to jest w ogóle wesoła postać. Wiesz, że w ogóle nie Bóg nie jest smutny? Wiecie, że istnieje tylko jedna forma smutku i to jest smutek ku upamiętaniu. To znaczy, że jak padniemy na pysk w grzech, to może nam się zrobić smutno. Tak? Smutno nam się może też zrobić, jeżeli widzimy, że ktoś upadł w grzech. Smutno nam się może zrobić, przyjaciele, jeżeli widzimy jakąś tragedię. No to ja rozumiem, że to jest smutno. Bo to nie jest nic wesołego. Nie umarła ci najbliższa osoba. No smutno ci, tak? ale też ci smutno na jakimś krótkim odcinku. Bo ty normalnie żyjesz w wesołym usposobieniu. Zobaczcie, ja wam podaję praktyczne rzeczy, w jaki sposób uwalnia się te, te ostrze bożego charakteru, jakim jest miłość. To są właśnie takie rzeczy. To nie są enigmatyczne sprawy. To nie są enigmatyczne rzeczy. To są dotykalne rzeczy. Uwalniamy miłość nie plotkując. Uwalniamy miłość pracując. Uwalniamy miłość, e, będąc wiernymi prawdzie. Uwalniamy miłość, będąc wesołymi. Uwalniamy miłość, e, be, be, be, będąc łagodnymi w komunikacji. To są te elementy, które On będzie uwalniał w Twoim życiu. To nie jest tak, że transfer Bożego charakteru, którego trwieniem jest miłość, uderzy po prostu w Ciebie, jak spychacz. I Ty jesteś już taki bardzo kochający i super. Nie, pojawią się elementy. Panie, więcej miłości do mojej duszy. Następnego dnia, rozumiesz? Wszystko przeciwko Tobie. Haleluja. Ojcze, dziękuję Ci, bo że cierpliwość wchodzi do akcji. Haleluja. Ha, ha, ha. Po dzisiejszym dniu będę bardziej kochał, bo od rana mam trening w cierpliwości. Super. Haleluja. Zrozum, że to tak działa. Dochodzi do kłótni jakiejś? Okej. Okay. To jest wynikiem działań diabelskich, tak? Z jednej strony związuje diabła, ale z drugiej strony ja patrzę, aha, już mam dobre pole do popisu teraz. Okej, okay. dobra, pobudziłam się z mężem, ale ja teraz wykorzystam tą sytuację, tak, aby uwolnić więcej miłości z mojego ducha. A więc czułość wchodzi w grę. Bo jak ja go nie chcę dotknąć, jak ja, o, jak ja go bardzo nie chcę dotknąć, o bardzo go nie chcę, kochany, mój najlepszy. Tytanie. Rozumiesz, o czym ja mówię? To jest działanie. Mówimy o działaniach, o działaniach. Przyjaciele, dlaczego spędziliśmy cały dzień na mówieniu o Bożym charakterze? Ponieważ Jesteśmy ludźmi powołanymi do szczęścia i powołanymi do szerzenia królestwa. Jesteśmy takimi ludźmi. Jesteśmy chrześcijanami, Chrześcijani, chrystusowcy. Jesteśmy wzorem Chrystusa. Wszystko jest w naszym duchu, ale musimy to wydobyć na zewnątrz. Musimy to wydobyć na zewnątrz. Mam dla was dobre informacje. Jezus musiał te rzeczy wydobyć na zewnątrz. Myślicie, że Jezus... To miał łatwiej? Nie miał łatwiej. Jest napisane, że on doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu. A więc Jezus Chrystus musiał wydobywać Boże rzeczy ze swojego ducha. Rozumiesz? Do swojej duszy. Ja sobie wyobrażam, jak Jezus musiał trenować się. On cały czas się trenował. Wy widzieliście, jakich miał ludzi. Przecież ta jego grupa apostołów to po prostu to jest rzekł, pożal się Boże ekipa to jest po prostu wiesz? My, my tak mówimy apostołowie, państwo w ogóle wiesz. Czy po prostu wiesz, kto to był? Przecież widzisz ich zajawki. Albo byli niewierzący, albo byli chwiejni, albo wioski chcieli spalić, albo jeden go sprzedał za 30 srebrników Proszę Ciebie, albo to, albo tamto, albo tamto. Wszyscy zaburzyli jeden w jeden. Wszyscy. Ani jednego nie było, który był normalny w 100%. Piotr mój w że do domu pójdę, miał no, przyjść, do domu pójdę, weź Piotr, Zaraz jego się go zaparł trzy razy. Cały czas tak było. Tomasz, czyli tyle czasu z nimi chodził, on nie wierzył cały czas. Masz pojęcie? My się dziwimy, że ktoś przychodzi do naszego kościoła, fundamenty wiary z nim robimy, widzi moc, widzi tego, a potem człowiek, on nie umie wierzyć o własne odciski. To Tomasz też tak jak Tomasz mówi, ja nie uwierzę, nie wstacę palca, bo tam w bok, w ręce, w życiu nie uwierzę. Tak? No. To lat tak jest. Od lat! Od lat! Z tego wszystkiego te kobiety były najporządniejsze. Taka prawda. Taka prawda. Bo to dziewczyny finansowały życie Jezusa. Rozumiesz? Przeczytaj sobie skąd Jezus przede wszystkim miał pieniądze na swoją służbę. Tak? Finansowały. Uwalniał je od demonów. Proszę Ciebie a one kasę wycznosiły później. O. I tak naprawdę to one były zresztą ukazał się kobietom później. W pierwszym, tak? To Maria z Magdali, człowieku, była prostytutka, zademoniona do szpiku kości. Proszę ciebie, ona pierwsza zobaczyła Jezusa Zmartwychwstałego. Dlaczego? Tak? No bo się, że ona była najlepszą duszę, miała z nich wszystkich. Najmniej zaburzoną. Czujesz klimat? Najmniej zaburzoną duszę miała Maria z Magdaliny, no. Człowieku. Rozumiesz? Chodzi o to, żebyś zobaczył, jak bardzo ważną rzeczą jest dbanie o duszę naszą. Kiedy będziemy mówić o darach, o namaszczeniu, kiedy będziemy to trenować, rozumiesz? W maju będziemy mieli spotkanie. Też zaraz jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę o tym porozmawiali o technicznej, bo ja będę chyba potrzebował jeszcze jednego dnia. Ja nie wiem, jak to zrobić. A na tę chwilę zaraz spojrzymy w kalendarz. Będziemy trenowali e, nawet tutaj na miejscu sprawy związane z darami duchowymi. Ja będę chciał, żebyśmy na miejscu uwalniali rzeczy. Rozumiesz? Jeżeli będziemy mieli na przykład szkołę na temat darów duchowych, to ja będę chciał, żebyście prorokowali tu na miejscu, tak? poszczególne osoby z was, żebyście uwalniali słowo wiedzy, żebyście uwalniali dar rozróżnienia duchów, tak? Tutaj na miejscu. Pokażę wam, jak to działa. Pokażę wam, jak działa dar wykładania języków. Będziesz stanie i wyłożysz języki. To jest proste. Dlaczego? Bo ty to masz! To trzeba wziąć! Wziąć. Jak mi kazałem ja mówić? Wziąć. Wziąć, się mówi? Tak, mówiłem wziąć. Wziąć, się mówiłem. Wziąć, Trzeba wziąć te rzeczy. Bo się je ma. Ale żeby to można było robić, przyjaciele, my musimy nasze dusze, tak, zaprząc do pracy transportowej. Zaraz będziemy wychodzić na ulicę. Zaraz będziemy docierać do szerszych ilości ludzi z tego miejsca. Chciałbym, żeby w wakacje można było robić cykliczne e ewangelizacje w kolejnych miastach. To jest wszystko do zrobienia, ale, tak, dusze muszą się brać do roboty. Dlaczego? Dlatego, że im głębiej w las, tym więcej drzew. Posłuchaj Im głębiej służby, tak? Tym wiele różnorakich problemów. Im więcej ludzi, tak? Im więcej ludzi jest wokół Ciebie, tym więcej problemów. Im więcej usług, tym więcej problemów. I nasze dusze, one muszą funkcjonować jak należy. Diabeł jest nieszkodliwy dla nas. Ale jest on nieszkodliwy tylko wtedy, kiedy mamy odpowiednie przygotowanie. Dlatego to, o czym dzisiaj mówimy, jest mega ważne. Trenujcie transfer Bożego charakteru z Waszego ducha do duszy. Postawcie na miłość. Chciałbym, żebyśmy się mogli modlić.